Na ślizgawkę tymczasem. W owym karnawale było wiele prawdziwie pięknych panien, a wśród nich urodą wyróżniała się Nina Werszczakówna, siostra mego przyjaciela Mika. Po paru tygodniach takiego życia byłem tak zmęczony, że wpadłem na kilka dni do syłgudyszek, aby się przespać, uspokoić i posiedzieć z książką w ręku w dobrze nagrzanym pokoju. Pogoda się popsuła. Nastały śnieżyce. Ociągałem się z wyjazdem z domu, w którym było mi tak cicho, dobrze i przytulnie. W końcu wyjechałem, trafiając po drodze na zaspy śnieżne i ledwie zdążyłem do Nowoświęcian na wieczorny kurier do Petersburga. Był mroźny, słoneczny poranek marcowy gdy w drugim szwadronie pułku konnych grenadierów gwardii wyjechałem wstępa na plac ćwiczeń przed koszarami w Pejterhoffie. Rozległy się słowa komendy, zastukały kopyta końskie o twardą, zmarzniętą ziemię i kara linia końska rozwinęła się długim frontem. Odcinek siódmy W płaszczu żołnierskim oznaką jednoroczniaka na, na ramiennikach i ciężką szablą przy boku siedziałem na siodle mając pod sobą olbrzymią narowistą karą szkapę. Jako jedyny syn nie byłem obowiązany do służby wojskowej. Uległem jednak woli ojca, który uważał, że jeżeli nie przejdę przez dyscyplinę wojskową, to później nie na drobie już tego w życiu cywilnym I nie będę potrafił utrzymywać siebie i innych w karmach dyscypliny życiowej. Dzięki rekomendacji barona Pilara spod Parnawy, przyjaciela mojego ojca, przyjęto mnie do pułku konnych grenadierów gwardii. Był to najskromniejszy, ale najbardziej zdyscyplinowany bojowy pułk z drugiej dywizji kawalerii gwardyjskiej. Korpus oficerski składał się wyłącznie z ziemiaństwa bałtyckiego. Towarzystwo było dobrze wychowane, spokojne, zgrane. Nie było ani hulatyki, ani kart, ani pijaństwa, które niejednego z młodych ludzi służących w gwardii doprowadziły do ruiny. Pułkiem dowodził baron Pilar von Pilchow, brat wspomnianego przyjaciela ojca. Był to oficer surowy, wymagający dużo od siebie i swoich podwładnych, ale jednocześnie był to człowiek dobry, uczynny i gentleman. Od oficerów i jednoroczniaków wymagał sumienności, dobrego wychowania, nie tolerował poufałości w stosunkach, a za najmniejszy objaw chamstwa bez miłosierdzia wyrzucał spółku. Znałem ten pułk z tradycji i opowieści mojego krewnego Józefa Jagmina, właściciela majątku rauby, pod Radzi wiliszkami, na żmudzi. wój Józef młodości służył w tym pułku i podał się do dymisji w randze rotmistrza. Ucieszyłem się bardzo, gdy wśród jednoroczniaków dostrzegłem znajome twarze. Morenschilda, Heininga Hühne, i Korfa, moich kolegów z Politechniki, członków korporacji Bałtyka. Wśród grenadierów i podoficerów było zaledwie kilku Rosjan, przeważali Łotysze, Litwini, było kilku Polaków i Ukraińców. Wszyscy okazałego wzrostu, wymusztrowani, czerwoni na twarzy, w dobrze pogwardyjsku skrojonych mundurach i płaszczach, a gdy w swych czarnych, lakierowanych hełmach dosiedli koni, to przypominały mi się obrazy najlepszych batalistów. Po dwóch tygodniach pobytu w koszarach otrzymałem wraz z innymi jednoroczniakami pozwolenie mieszkania na mieście i stołowania się w kasynie oficerskim. Moim najbliższym zwierzchnikiem był wąsaty, szpakowaty wachmistrz z licznymi szewronami na rękawach. Nazywał się Semen Gajduk. Pochodził z Podola, gdzieś z okolic Starokonstantynowa, które często wspominał. Był to typowy wachmistrz dawnego chowu. Przesłużył w pułku kilkanaście lat. Zżył się z pułkiem jak z najbliższą rodziną, a regulamin znał jak ojcze nasz. Szwadronem dowodził kurlandczyk Baron von der Recke, ziemianin spod Mitawy. Każdy z nas miał przydzielonego ordynansa. Na moją prośbę wyszukano mi Litwina. Był to syn gospodarski ze wsi Szaraki, sąsiedniej dla Kukuciszek, parafii Tawrogińskiej. Czas przechodził szybko. Pułknarz wystąpił na letni kwaterunek w Krasnym Siole i w Duderhofie. Widziałem wspaniałe, jak na obrazach ruchy kawalerii asystowałem w owej sławnej szarży Zorza w Krasnym Siole i w galopach na na kazarmy w Duderhofie. Nadeszła jesień, egzaminy na chorążego, powrót do Rygi. Te kilka miesięcy służby wojskowej pozostałem jako jedno z najmilszych wspomnień w życiu, a przez długie tygodnie już na wykładach w Ryze wciąż Brzmiała mi w uszach pobudka poranna, brzęk ostróg i tupot kopyt końskich. Pozostała mi wreszcie niechęć do ludzi niechlujnych, niepodciągniętych życiowo, nieumiejących trzymać fasonu. Wojsko zmienia. Jako student czwartego kursu, po zakończeniu trzech kursów i zdaniu wszystkich egzaminów, oraz zaliczeniu ćwiczeń w laboratoriach i kreślarniach spędziłem ostatni rok na farmie rolniczej Peterhof pod Rygą. Oprócz praktyki rolnej słuchałem tam wykładów rolniczych i korzystałem z laboratorium dla wykończenia mojej pracy dyplomowej. Postawiłem bowiem na swoim i w ciągu semestru odrobiłem wszystkie zaległości spowodowane strajkami i służbą wojskową. Zostałem dopuszczony do pracy dyplomowej. Wjechałem do Peterhoffu po Balu Arkonii w drugiej połowie lutego. Dyrektorem farmy i stacji doświadczalnej był profesor doktor von Knirim, znany autorytet w dziedzinie hodowli bydła. Do pomocy miał profesora Stahl Schroedera, filistra korporacji Bałtyka i doktora Bursiana Łotysza z pochodzenia. Mieszkaliśmy w oficynie, w której na parterze mieściły się laboratoria i sale wykładowe, na piętrze zaś pokoje studenckie. Z mego okna widać było płaski krajobraz zamknięty wokoło ciemną linią lasów. Olbrzymie bory rządowe ciągnęły się setkami wiorst, aż hen ku Bałsku i i Iłukrzcie. Pełno w nich było zwierzyny i ptactwa, szczególnie łosi i głuszców. Znane również wiosenne ciągi słonek w Olszynach i Brzozowych Zagajnikach, leżących pomiędzy Rygą a Mitawą. Stosunki z domem profesora były serdeczne. Czuliśmy się jak w rodzinie. Stołowaliśmy się wszyscy u pani profesorowej, a Mary córka profesora, która wydawała mi się nieskończenie piękną, była moją stałą partnerką w tenisie. Nasza grupa dyplomantów była nieliczna. W większej części byli to ziemianie nad nadbałtyccy. Nas Polaków było czterech. Było też wśród nas dwóch wyjątkowo przyzwoitych Rosjan. Szyszkow, syn marszałka szlachty guberni tambowskiej i Glinka z guberni smoleńskiej, syn znanego liberała i działacza ziemstw. Oprócz zwykłych zajęć musieliśmy po kolei dyżurować w różnych działach gospodarstwa. Do najmniej przyjemnych należały dyżury w oborze, bo już o piątej rano trzeba było być przy udoju. Spóźnić się nie było można. Wyrozumiały i ludzki zazwyczaj profesor Knirim był niezwykle uczulony na punkcie punktualności i trzykrotne spóźnienie się na dyżur groziło wydaleniem z majątku. Tematem mojej pracy dyplomowej była uprawa i nawożenie łąk. Nie musiałem więc spędzać długich godzin w oborach lub stajniach, lecz na świeżym powietrzu, wśród wilgotnych łąk poprzecinanych rzekami. W jednej z takich rzek, niedaleko zabudowań majątku, kąpaliśmy się popołudniami, zabierając z sobą zazwyczaj jednego z wierzchowców, aby przy sposobności popławić konia w bieżącej wodzie. Pewnej soboty a były to urodziny profesora, pozostawiłem konia na łące i wypłynąłem w kierunku młyna. Będąc na środku rzeki, usłyszałem z brzegu wołanie i tętęt kopyt końskich. To mój kolega, chcąc mi zrobić niespodziankę, wskoczył na oklep na konia i kłusował po łące kierując szęklami. Nie miał na sobie dosłownie nic – Zacząłem do niego krzyczeć dla żartu, że zaraz przyjdą tutaj dziewczyny. Koń musiał się widocznie wystraszyć mojego wołania lub leżących na trawie kolorowych ręczników, bo zawróciwszy pognał wyciągniętym galopem w stronę stajni, unosząc na sobie bezradnego, nagiego jeźdźca. Potem usłyszałem z daleka pisk głosów w i tubalne wołanie panów. Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności Droga do stajni wiodła tuszko o domu profesora Gdzie zebrali się już goście Panowie z miejscowym pastorem na czele W długich czarnych surdutach Oraz barwne grono podlotków W letnich kolorowych sukienkach Na werandzie powstało zamieszanie Raptem coś różowego oderwało się od konia Zatoczyło krąg w powietrzu I na ziemię. Chwilę potem, Utarzana w pyle, Niewiadomego koloru postać Biegła rozpaczliwie w moją stronę. Moim nagim kolegą Był Edward Hrabia o rurki. Późniejszy biskup gdański. Żal mi było wyjeżdżać z Peterhofu, Ale bryczka stała już gotowa do drogi pożegnałem profesora Knirima i jego rodzinę, pożegnałem Marysien, pożegnałem asystentów i służbę folwarczną, obszedłem wszystkie kąty. Po raz ostatni patrzyłem na znajomy płaski krajobraz z ciemnym pasłem lasu na horyzoncie i z czerwieniejącą w dali wśród drzew wieżyczką kościoła. Trzeba się było śpieszyć na kolej. Przed tygodniem obroniłem pracę dyplomową i zdałem dyplomowy egzamin. Z jednej strony byłem szczęśliwy, że mam tytuł inżyniera-agronoma, że mam drugi zawód. Z drugiej zaś strony, żal mi było lat akademickich, końca młodości, który zaskoczył mnie tak nagle. Na dworzec bez uprzedzenia przyszedł profesor i koledzy, by uścisnąć mi rękę. Pociąg ruszył. W którymś miejscu wtoczył się na most kolejowy. Był wieczór, zamajaczyły w dole szare fale dźwiny. Potem zarysowały się kontury wieżyc kościelnych, szare mury miasta. Opuszczałem rygę. W obcych stronach. Dobrze zagospodarowane wsie i pańskie dwory nad Bałtyki tak odbijały od wsi Rosji etnicznej z jej niechlujnym, upokarzającym życiem chłopów i nieudolnością rosyjskich pamieścików, że zacząłem idealizować kulturę niemiecką. Miasta rosyjskie z zaniedbaniem z cudacznością ludzi o kontrastach, gdzie żebrak mieszał się z bogatym kupcem w jakiejś dziwnej zawiłości. Gdzie nie tyle liczyła się praca, co nastroje, gdzie brak było umiaru tak w biedzie, jak i w bogactwie, również zaczęły mnie razić w porównaniu z niemiecką schludnością prowincjonalnych miast nad Bałtyki. To moje nowe nastawienie, to szukanie jakichś życiowych wzorców, których w Rosji znaleźć nie mogłem, spowodowało że po obronie pracy dyplomowej zacząłem zabiegać o odbycie praktyki rolniczej w Niemczech. Praktykę taką odbyłem w dobrach barona Wangenheima, w jego majątku Kleinspiegel na Pomorzu Szczecińskim. Baron Wangenheim odnosił się do mnie serdecznie, mimo kostycznego usposobienia i wrodzonego dystansu do ludzi. Jego starsza córka Cecylia imponowała mi swoją urodą. Nie mógłbym jednak wyobrazić sobie jakiegokolwiek zbliżenia między nami i wydawało mi się, że nie interesowałem jej zupełnie. Była piękną, rosłą, wysportowaną dziewczyną, jakże różną od miękkich, chichoczących Rosjanek, dla których wysportowane ciało nie utożsamiało się z urodą, lecz wręcz przeciwnie – Gasiło w ich mniemaniu kobiecość. Majątek barona był prowadzony wzorowo, a ja jako praktykant traktowany byłem poważnie. Wymagano ode mnie rzetelnej pracy i takiej samej dyscypliny jak od innych agronomów. Nieszczędzono mi natomiast wyjaśnień, tak że moja praktyczna wiedza rolnicza bardzo na tym zyskała. Pod koniec praktyki baron zaproponował mi towarzyszenie jemu i jego córce w objeździe lasów. Był wieczór. Siedliśmy do wysokiego, żółtego breku zaprzęgniętego w parę rosłych hanowerów. Baron Wangenheim ujął lejce i ruszyliśmy z kopyta. Do lasu było parę wiorst. Początkowo jechaliśmy wzdłuż płaskich łąk urozmaiconych zagajnikami. Odleciały już bociany, tak charakterystyczne dla tego majątku. Gdzieś, wysoko w chmurach, ciągnęły ku południu stada dzikich gęsi. Pożółkły już brzozy, poczerniały dęby i buki. W powietrzu pachniało jesienią. Cecilia i ja siedzieliśmy na tylnym siedzeniu, odwróceni plecami do powożącego. Z prawdziwą radością ale i z zaszstydzeniem znalazłem się tak blisko niej. Starałem się nie przyznać sobie, ale ciągnęło mnie do tej wysokiej, niebiesko-okiej blondynki. Ona nie ułatwiała mi jednak zbliżenia. Milczeliśmy, a cisza ta krępowała mnie bardzo. Czułem jej ciepło obok siebie i wpadłem w stan błogiego odrętwienia. Kiedy dojeżdżaliśmy do bariery, Zagradzającej drogę do lasu, na niebo wytoczył się wielki czerwony księżyc. Zanim się ocknąłem, Cecilia zeskoczyła na ziemię i otwierała szeroko wrota. Wjechaliśmy w las i zwolniliśmy tempa. Na drodze stanął gajowy. — Panie baronie — rzekł, salutując — jelenie już się odezwały. Podjechaliśmy stępem, by stanąć na brzegu polany leśnej oświetlonej księżycem. Po chwili z lasu wysunęła się ciemna sylwetka jelenia. Wyciągnął szyję. Ozwał się głęboki, groźny, wyzywający ryk. Jakby w odpowiedzi na to wezwanie z przeciwległej strony wyszedł na polanę drugi jeleń. Przeciwnicy zbliżali się do siebie zwolna z opuszczonymi kuziemi ubami, wreszcie doskoczyli do siebie i zbarli się rogami. Rozległ się z suchych szęst, jelenie doskakiwały do siebie, zaczepiały rogami, wreszcie jeden z nich, czując własną słabość, oddalił się z pola walki i zniknął w ciemnych gąszczach. Po kolacji siedzieliśmy w salonie. Podano kawę. Baron palił cygaro. Cecylia pogrążyła się w ręcznej robótce, niepasującej zupełnie do tej wysportowanej dziewczyny. — Wzywają mnie do Berlina — rzekł Wangenheim po chwili milczenia. — Pojutrze jest posiedzenie Reichstagum. — Socjaliści przygotowują na nas atak na całej linii i wiele, wiele przykrych niespodzianek. — Westchnął. — Czy... — Przewiduje pan zwycięstwo socjalistów, panie baronie? — spytałem. — Jeżeli mam być szczery, to tak. Może nie dzisiaj, może nie jutro, ale w przyszłości na pewno. Zaciągnął się cygarem. — Niebezpieczeństwo leży nie w sile naszego przeciwnika — zaczął wyjaśniać spokojnym z początku głosem — ale w nas samych w naszym egoizmie, w naszej inercji, w naszym zakłamaniu, a wreszcie w braku poczucia obowiązku. – Chyba tych wad nie można zarzucić ziemiaństwu niemieckiemu, – zauważyłem. – Pan się myli, – rzekł Wangenheim. – W tym braku poczucia obowiązku, w tej wygodzie, zbyt łatwo dopuszczamy do naszej klasy wzbogaconych noworyszów, a ci – Machnął ręką i głos jego przybrał zdenerwowany ton. Nie znają umiaru niczym. Przyjmują tylko zewnętrzne cechy naszej klasy. Wewnątrz pozostając nieetycznymi hamami, którzy myślą, że pieniądze są jednoznaczne z nobilitacją. To oni ściągają na nas nienawiść innych klas. Wlepił we mnie oczy. Milczałem. — Czy wszyscy to robią? — zamyślił się. — Są zapewne wyjątki. — Pochlepiam sobie, że ja i moja rodzina do nich należą. — Chyba będąc u nas, zauważył pan, jak wiele czasu i pracy poświęcamy działalności społecznej. Nasza szkoła, ochronka prowadzona przez Cecylię, klub wiejski, kasaraw Aizena. — Nie będę się nad tym rozwodził. Założony przeze mnie związek agrariuszy przerwałby zakaszleć. Założony przeze mnie związek rozrósł się. Liczymy kilkadziesiąt tysięcy członków, ale obawiam się, że wypaczono moją ideę. Zaczął mówić cierpkim głosem. Chciałem połączyć wszystkie twórcze elementy naszej wsi. Chciałem podciągnąć w górę jednych, doprowadzić do współpracy drugich. Chciałem przełamać bariery kastowe. Czy mi się to udało? Wątpię. Dzisiaj lejce wypadają mi z rąk i nie wiem, czy uda mi się wstrzymać wóz, na którym siedzę, od stoczenia się w przepaść. Niemiecki jest językiem głośnym, jego słowa padały twardo. Nie chłopnie niemiecki, nie drobny rzemieślnik, którzy tak ochoczo stanęli do współpracy, a których liczymy w naszym związku na dziesiątki tysięcy, ale właśnie ludzie pozornie z naszej sfery. Ci wszyscy nowi dorobkiewicze, których zbyt łatwo akceptowaliśmy, to oni psują mi pracę. I to jedynie dla obrony własnych interesów. Czy pan wie, jakie panują stosunki w sąsiedniej Mecklenburgii? Niech pan kiedyś tam pojedzie i sprawdzi na miejscu. Zamyślił się ponownie. Czy pan kiedykolwiek przemyślał, co to jest arystokratyzm obowiązku? Ciągnął dalej, nie czekając odpowiedzi. Zapamiętaj to sobie, mój młody przyjacielu. Każdy z nas, którego los obdarzył posiadaniem, nazwiskiem, przywilejami, nie powinien zapominać, że ciąży na nim poważny dług względem otoczenia. Każdy dług wymaga nie tylko spłaty sumy pożyczonej, ale i spłaty procentów. Niezapłacony dług wzrasta z roku na rok, stacza się jak kula śnieżna, Przeistaczając się w lawinę, aż wreszcie pewnego pięknego dnia niesumienny dłużnik wali się pod ciężarem narosłych zobowiązań, których pokryć już nie potrafi. Sięgnął po filiżankę kawy. My, jako klasa ziemiańska, przestaliśmy spłacać ten dług, tak materialny, jak i moralny, bo za dużo dopuściliśmy do siebie drobnomieszczaństwa które kupując, bo to modne, majątki ziemskie i przybierając pańskie miny, stacza nas w dół. Obawiam się więc, że nadejdzie chwila, której nie potrafimy opanować sytuacji i zapłacimy własną skórą, bo oprócz niej nic tam więcej nie pozostanie. Pochylił się w moją stronę, mówiąc – Prężą się tam u was w Rosji chłopskie karki. Zaciskają pięści robotników podrzeganych socjalistyczną agitacją. Skosy zaczynają sypać iskry, ale i w naszym kraju nie jest lepiej. Socjalizm pochłonie przede wszystkim nas, ale co gorsze pochłonie cały świat. Zniszczy odwieczną kulturę. A co w zamian da światu? Przypuszczam, że gorszą niewolę. Socjalizm to doktryna drobnomieszczaństwa. Oni uznają tylko arystokratyzm praw. Wymagają, aby ich tak samo noszono na rękach, ale nie uznają arystokratyzmu obowiązków. Oni wbijają klin między nami i chłopami oraz robotnikami, klasami o tej samej naturalnej godności jak my. Wbijają klin by bezkarnie dokonywać swoich spekulacji, by zająć nasze miejsce i samemu rządzić. Niech pan wraca do siebie na rolę. Niech pan, choć w małej części, spełni nasz obowiązek i spłaci dług, który na Panu ciąży. I niech pan usłucha mojej rady i stroni od drobno mieszczaństwa. Ciągnęło mnie jednak do rolniczej pracy naukowej i uniwersyteckiej profesury. Po odbyciu praktyki w Kleinspiegel uznałem Niemcy za właściwy kraj do uzupełnienia mojego naukowego wykształcenia. Za zgodą ojca udałem się na dalsze studia na uniwersytety w Bonn i Halle. Przez te kilkanaście miesięcy mego pobytu za granicą pracowałem usilnie, I przygotowywałem pracę doktorską na Uniwersytecie w Bonn. Przedmiotem mojej pracy była uprawa i melioracja torfów. Poznałem wielu ludzi ze świata naukowego. Zwiedziłem kilkadziesiąt gospodarstw w Niemczech i Danii. Spędziłem kilka tygodni na stacji doświadczalnej Mårversuchstation w okolicach Bremy. Miałem też sposobność zapoznania się z życiem studenckim na uniwersytetach niemieckich. Byłem częstym gościem w korporacji Bonner Borussia, będącej w kartelu z dwiema korporacjami ryskimi, z Arkonią i Bałtyką. Jako filister Arkonii korzystałem ze wszystkich przywilejów, Alter Herr Borussii, a nawet brałem udział w uroczystym komerszu z udziałem niemieckiego Krohnprinza. Nasłuchawszy się opowiadań o życiu w niemieckich korporacjach, byłem mile zaskoczony stosunkami panującymi w Borussi i wysokim poziomem towarzyskim jej członków. Korporacje stanowiły elitę towarzyską młodzieży uniwersyteckiej I różniły się diametralnie od burszenszaftów skupiających nowobogacką studenterię, z którymi nie łączyły się ani towarzysko, ani oficjalnie. W korporacjach nie było upijania się piwem i krojenia sobie twarzy na obowiązujących burszów w pojedynkach na rapiery. Po ukończeniu moich prac w Bonn, Zamierzałem udać się na praktykę do Instytutu Mleczarskiego w Hameln pod Hanowerem, gdy nieoczekiwanie dostałem telegram od mojego szwagra, wzywający mnie do Petersburga. Telegram był lakoniczny, ale nie mogłem go zlekceważyć. Mój szwagier, Władysław Żukowski, wiele lat ode mnie, był człowiekiem poważnym, dyrektorem wielkich zakładów w Bryjańsku, posłem do Dumy, i stałym referentem budżetu państwa. Wieczorem byłem już w Berlinie. Z Frankfurter Bahnhof złapałem kuriera do Eidkunen. Rano stanąłem w Eidkunen i koło południa znalazłem się na stacji granicznej w Wierzbołowie. Po załatwieniu formalności paszportowych, które w Rosji trwają zawsze bardzo długo, zostało mi trochę czasu na zjedzenie obiadu w restauracji dworcowej. Obiad był typowy. Barszcz małoruski ze śmietaną i jarząbki w sosie pomidorowym. Poczułem się w domu. Minął już z górą rok, jak wyjechałem z kraju. Przez okna wagonu patrzyłem na przesuwający się przede mną płaski, monotonny krajobraz suwalszczyzny który po malowniczej, a bogatej nadreni wydawał mi się jakby pustynny, niemal dziki, ale jednak swojski. Pogrążony w myślach, a nim się spostrzegł, gdy koła pociągu zadudniły na moście kolejowym na Niemnie i za chwilę pociąg stanął na dworcu w Kownie. Przejechałem Wilno i naszą stację Nowoświęciany. Wyobraziłem sobie, że czekają mnie tam konie, które zabiorą mnie do syłgudyszek. Zabiorą mnie od syłgudyszek, marzyłem. Zrobiło mi się smutno, że chociaż na chwilę nie mogę tam wpaść. Na rano byłem w Petersburgu. Na dworcu warszawskim czekał już na mnie mój szwagier. Jak zawsze, z więźle wyjaśnił mi, że na skutek jego rozmowy z ekscelencją Timir Jazjewem, radcą handlowym ambasady rosyjskiej w Berlinie, zostałem mianowanym atasze rolniczym przy tej ambasadzie. Atasze? Oszołomił mnie ten nagły zwrot w moim życiu. Radzę ci przyjąć tę nominację, powiedział. Twój ojciec wyraził już na to zgodę. Odcinek ósmy Nie czekając na moją odpowiedź, szwagier wyjaśniał dalej. Po południu masz spotkanie w hotelu europejskim z radcą Timir Jaziewem. Dobrze, że się nie spóźnił, bo on wraca za parę dni do Berlina. Twoja nominacja jest już podpisana przez ministra rolnictwa Jermułowa, a paszport dyplomatyczny czeka na ciebie. Gratuluję. Dodał ściskałem mi rękę. Byłem podniecony. Wszystko to spadło na mnie tak niespodziewanie, że nie miałem czasu do zastanowienia się nad sytuacją. Zajechałam do mieszkania rodziców przy ulicy Nadjeżdzińskiej, gdzie na szczęście zastałem mego ojca. Omówił ze mną wszystkie pro i kontra i cieszył się bardzo, że moja nominacja otwiera mi możliwości zapoznania się nie tylko ze światem, ale i z rolnictwem. Pojawiła się również mama. Matka moja, zwykle przeciwna wszystkiemu, co miało jakiś kontakt z rządem rosyjskim, dała się jednak przekonać pod warunkiem, że po paru latach wycofam się ze służby dyplomatycznej i przejdę do życia prywatnego. Tegoż popołudnia udałem się do hotelu europejskiego przy ulicy Michaiłowskiej. Portier hotelowy wskazał mi uprzejmie numer apartamentu zajmowanego przez Timir Jazjewa. Miałem już zapukać do drzwi, gdy z wewnątrz doszła mnie gra na fortepianie. Ktoś grał noktron Chopina i to grał mistrzowsko. Stanąłem, nie chcąc przerywać tej pięknej muzyki. Dopiero po chwili zdecydowałem się oznajmić o moim przyjściu. — Entrez! — zawołano z wewnątrz. Przy fortepianie siedział wysoki pan o szlachetnej twarzy, okolonej spiczastą, świejącą brudką. Ubrany był w świetnie skrojone, szare, angielskie ubranie i brązowe półbuciki na nogach. Przywitał mnie uprzejmie, usadowił naprzeciwko w wygodnym fotelu i spojrzał na mnie badawczo. Jest pan, jak ja, wychowańcem cesarskiego liceum. I dlatego zdecydowałem się na wybór pana, choć nie miałem przyjemności poznać pana osobiście. Jesteśmy, ciągnął dalej, w toku pertraktacji o zawarcie umowy celnej z Rzeszą. Rząd Rzeszy pod presją o związku agrariuszy z ich prezesem baronem Wangenheimem na czele, Opiera się zawarciu tej umowy i żąda wprowadzenia wysokich ceł ochronnych na nasze zboże oraz obrobione drzewo. Chce natomiast sprowadzać od nas bezsła otręby, kuchy i inne pasze oraz drzewo okrągłe. Agrariusze niemieccy twierdzą, że Rzesza pod względem produkcji zboża jest samowystarczalna i nie potrzebuje zboża zagranicznego. – Moim zdaniem nie odpowiada to rzeczywistości. Przerwał na chwilę, patrząc mi w oczy, jakby starając się wybadać, czy go rozumiem. – Chcę mieć przy sobie fachowego rolnika. – Zadaniem pańskim będzie rozeznanie stanu i potrzeb rolnictwa niemieckiego. – Nie będzie to żaden wywiad ekonomiczny – dodał. Prowadzimy grę legalną i nie potrzebujemy nic ukrywać. Będzie pan musiał zwiedzić jak największą liczbę gospodarstw, poznać jak najszersze koła rolników i utrzymywać z nimi jak najlepsze stosunki. To bardzo dobrze, że odbył pan praktykę w Kleinspiegel i zna pan barona Wangenheima i że on pana zaakceptował. To również... — Zadecydowało pana wyborze. Uśmiechnął się do mnie. — Jutro o 11.00 będzie pan przyjęty przez ministra rolnictwa Jermołowa. Audiencja była skończona. Stary Jermołow zatrzymał mnie dłużej, szeroko rozwodząc się nad niemiecką gospodarką rolną i nad systemem płodozmiennym. Był to jego ulubiony temat — gdyż m.in. napisał wielkie dzieło o płodozmianach i gospodarce rolnej w Królestwie Polskim. W rozmowie z nim wyczułem prawdziwego pana dawniejszego pokroju, liberała i człowieka światłego. Nie krył się ze swymi sympatiami do Zachodu. Nie czuło się w nim również nienawiści do Polaków, tak typowej dla rosyjskich biurokratów. Dowiedziałem się później, Że brana mu to za złe Przez parę następnych dni załatwiałem w Kancelarii Ministerstwa Spraw Zagranicznych Odbiór mojego paszportu dyplomatycznego Bez entuzjazmu przyglądając się powolnemu tempu załatwiania prostych wydawałoby się spraw W końcu wyjechałem do Niemiec zaopatrzony we wszystkie niezbędne dokumenty Jechałem znowuż przez Niemcy Poprzez zasłonę dymu, ścielącego się za parowozem, rzucałem okiem na lesisty krajobraz Prus, na migocące czerwone dachy wsi ukrytych w zieleni sadów, owocowych, na porządnie uprawione pola, na których kończono właśnie żniwa. Podorywano pośpiesznie ścierniska i siano poplony. Kontrast z polami Rosji był jaskrawy. Ogarnęła mnie atmosfera ładu, pracy i dobrobytu. Byłem jeszcze zbyt młody, by moje porównania nie były impulsywne i bezkrytyczne. Przyznaję się, że wówczas Niemcy imponowali mi wyraźnie. Byli dla mnie tym niedoścignionym ideałem, do którego chciałem dążyć i bolałem, że reprezentuje państwo, które tak dalekie jest od tego ideału, W Berlinie już pierwszego dnia zostałem przyjęty na audiencji u ambasadora. Ambasador rosyjski, baron Osten Zacken, siedział w wygodnym fotelu, przy wielkim machoniowym biurku, na środku dużego, wysłanego czerwonym suknem gabinetu. Z kinieniem ręki wskazał mi krzesło. Z iście niemiecką pedanterią zaczął wypytywać mnie o moje plany, jak i o poprzednie zajęcia. Od czasu do czasu, niby od niechcenia, rzucał pytania dotyczące uprawy i hodowli, jakby chcąc wybadać moje kwalifikacje zawodowe. Z rozmowy dowiedziałem się, że ambasador sam jest zamiłowanym rolnikiem i że wszystkie urlopy spędza w swoich dobrach inflackich w pobliżu regii Egzamin wypadł zapewne pomyślnie, bo rozmowa przeszła na tory towarzyskie ambasador pytał mnie o wspólnych znajomych z Nadbałtyki. Potem rozwodził się o wielkiej misji kulturalnej Niemców, a Niemców nadbałtyckich w szczególności w kraju tak zacofanym jak Rosja. Mówił o niskim poziomie rolnictwa wrdzennej Rosji i o niewyzyskanych dotąd olbrzymich możliwościach tego kraju. Wywody barona Osten Zakena Potwierdzały moje opinie. Byłem jednak zdziwiony takim krytycyzmem i pogardą w ustach, bądź co bądź, ambasadora rosyjskiego. Wyczuwając moje zdziwienie powiedział — Będzie pan miał rozumnego, ale wymagającego szefa. Ekscelencja Timir Jazje wcieszy się w Berlinie ogromnym autorytetem. Żegnając, zatrzymał mnie przy drzwiach, mówiąc Dam panu odręczne pismo do ministra rolnictwa Rzeszy von Podbielskiego i do mego przyjaciela radcy ministralnego grosu kurta. To się panu może przydać. Powiedział to jakby chcąc podkreślić, że Rosjanin Timir by najmniej nie jest samodzielny w swoich poczynaniach. Po raz pierwszy tej rosyjskiej ambasadzie zetknąłem się z tak typową pogardą Niemców, Dla Rosjan, jak i później w Rosji, nie zrozumiałem dla mnie kompleksem niższości Rosjan w stosunku do Niemców. Skończywszy audiencję u ambasadora, udałem się do innych dygnitarzy ambasady, a więc radcy ambasady barona von Knurringa, pierwszego sekretarza barona Van der Flita. Sądząc z nazwisk w całej ambasadzie, Z wyjątkiem Timir-Jazewa nie było ani jednego rdzennego Rosjanina. Radca Groskurt z pruskiego Ministerstwa Rolnictwa wręczył mi wykaz gospodarstw zasługujących na szczególną uwagę. W szeregu nazw znalazłem dobra na Nassenhajdy na Pomorzu Szczecińskim, należące do hrabiego Arnima z adnotacją Wzorowa hodowla holendrów czystej krwi, koni hanowerów, gospodarstwo nasienne. Przy nazwisku był postawiony czerwonym ołówkiem zapewne przez zapomnienie znak zapytania. Ponieciło to moją ciekawość. Nie zwlekając, napisałem list do hrabiego Arnima z prośbą o zezwolenie na zwiedzenie jego majątku. Po paru dniach otrzymałem uprzejmą odpowiedź napisaną po francusku, abym w umówiony dzień przyjechał na stację kolei wąskotorowej Nassenheide, gdzie będą oczekiwać na mnie konie. Przenocowawszy w Szczecinie, wyjechałem rannym pociągiem. Przesiadłem się na jednej z następnych stacji na kolejkę wąskotorową i koło południa znalazłem się na małej stacyjce z napisem Nassenheide. Na peronie czekał na mnie wysoki szpakowaty pan, o gładko ogolonej twarzy, ubrany w szare, sportowe, angielskie ubranie. Po wzajemnym przedstawieniu się wsiedliśmy do żółtego polowca zaprzężonego w parę złotych kasztanów. Po chwili milczenia hrabia Arnim zwrócił się do mnie z zapytaniem. — Czy pan włada językiem angielskim? Skinąłem na potwierdzenie głową. Dobrze się składa, rzekł. Ułatwi to nam rozmowę. Wybaczy pan za moją niedyskrecję, ale sądząc z powierzchowności, pan chyba nie jest Rosjaninem. Ma pan słuszność. Nie jestem Rosjaninem. Jestem Polakiem. A, to w takim razie mam podwójnie miło niespodziankę. Zacząłem się zastanawiać, Do czego taka rozmowa zmierza? Przyjechaliśmy obszerny park i konie stanęły przed wielką, pokrytą pleśnią, starą budowlą, która swoją architekturą przypominała raczej średniowieczny klasztor niż wiejską rezydencję. — Nie będziemy się przebierali — rzekł hrabia Arnim. — Za chwilę będzie lunch, a zaraz potem obejdziemy gospodarstwo. Zauważyłem, że wnętrze domu w niczym nie przypominało ponurej, zewnętrznej zabudowy. Ściany zawieszone były obrazami, szczychami sportowymi, pełno było kwiatów i fotografii. — Niestety nie mogę przedstawić pana mojej żonie — rzekł gospodarz, wskazując ręką na portret przystojnej, szczupłej blondynki. — Moja żona z dziećmi bawi obecnie u swoich rodziców w Westmoreland, w północy Anglii. Napijemy się po kieliszku sherry lub whisky. Co pan woli? A może hołduje pan wprowadzonej niedawno barbarzyńskiej modzie koktajli? W takim razie mogę panu zaproponować coś, co nazywają martini. Po skończonym lunchu usiedliśmy przy czarnej kawie w miękkich fotelach i zapaliliśmy cygara. Wybaczy pan, że spytam Kto właściwie skierował pana do mnie? Raca Groskurt Z pruskiego ministerstwa rolnictwa Odrzekłem Zdumienie odmalowało się na jego twarzy Nic nie rozumiem Rzekł Chyba przez jakieś przeoczenie Pruskie ministerstwo rolnictwa skierowało pana do mnie Zresztą poznawsze pana cieszę się z tej pomyłki — Nie mam co ukrywać, — dodał po chwili, — że znalazł się pan w domu Banity. Żaden z ziemian pruskich nie splamiłby się przekroczeniem mojego domu. Przeszliśmy na niemiecki i słowo Banita, ein geächtetete, wymówił twardo. — Niech się pan nie przerazi, nie okradłem, nie zabiłem — Jestem synowcem hrabiego Arnima, byłego ambasadora niemieckiego w Paryżu, który padł ofiarą porachunków osobistych Bismarcka. Od tego czasu nienawidzę Bismarcka, a mnie za to nienawidzi cała arogancka, nadęta junkieria pruska. — Czy pan zalicza do nich również barona Bangenheima? — spytałem. — Baron to przyzwoity człowiek. Ale i on nie jest wyjątkiem. — Czy pan go zna? — spojrzał na mnie badawczo. — Zresztą obawiam się, że i jego wykończą moi przyjaciele Jąkszy Pomorscy. Bismarck pozostawił po sobie straszną spuściznę ideową. Zastępił się. — Ale teraz ruszajmy, bo dzień jest krótki — dodał jakby nie chcąc wyjawić swoich myśli po tym, jak wymieniłem nazwisko Wangenheima. Wyjechaliśmy szeroką aleją w pole. Był cichy, szary dzień jesienny. Niskie chmury wisiały nad ziemią. Kolejką przenośną zwożono z pól buraki do sąsiedniej cukrowni. W powietrzu czuć było ostry zapach kiszonych wytłoków. Objechaliśmy obory, stadninę, owczarnię, chlewnie, Zatrzymaliśmy się dłużej na stacji nasiennej z nowoczesną oczyszczalnią nasion. Notowałem wszystkie uwagi gospodarza i odpowiedzi na moje zapytania. Był już zmierzch, gdy wróciliśmy do domu. W półmroku, przed palącym się kominkiem, przy filiżance herbaty, chrabia Arnim rozgadał się na dobre. Słuchałem z zaciekawieniem jego wywodów na temat stosunków panujących w Niemczech i Anglii. O nowych metodach uprawy, o hodowli zwierząt, a szczególnie koni. Nie znoszę Niemiec i Niemców, ale nie mogę im nie przyznać, że rolnictwo stoi tutaj znacznie wyżej niż w Anglii, którą uważam za moją prawdziwą ojczyznę. Zakończył. Czy hrabia sądzim Spytałem że Niemcy pod względem produkcji żywności są samowystarczalni? Jeżeli mówić o konsumpcji, odpowiedział, to po zwycięskiej wojnie 1873 roku Niemcy, a szczególnie Berlińczycy, oddali się takiemu obżarstwu, o jakim ludzie innych krajów nie mają pojęcia. Berlińczyk nie je już chleba ani ziemniaków, żeby mieć w swoim brzuchu więcej miejsca na homary, ostrygi i młode kurczęta. — Sie essen nicht, aber fressen. Oni nie jedzą, lecz żrą, — dodał z ironicznym uśmiechem. — Ale żarty na stronę, — ciągnął dalej hrabia Arnim. Sądzę, że Niemcy są samowystarczalne pod względem mięsa i poniekąd nabiału. Mają wreszcie nadprodukcję ziemniaków. Natomiast wątpię, czy można byłoby się obejść w tym kraju bez dowozu zboża, szczególnie pszenicy i pasz treściwych. Ankieta przeprowadzona przez Związek Agrariuszy i przez pańskiego znajomego Wangenheima moim zdaniem nie odpowiada rzeczywistości. Jest wyraźnie tendencyjna i ma na celu wywarcie presji na rząd dla utrzymania ochronnych ceł na zboże i wysokich cen wewnętrznych. Myślę, że na tym tle dojdzie do poważniejszego starcia w parlamencie pomiędzy agrariuszami a lewicą. Agitacja wśród robotników przybiera na sile. Sądzę jednak, że Niemcy nie zdecydują się na wojnę celną z takim kolosem jak Rosja. Chociaż mogę panu jako Polakowi powiedzieć, że w tym kraju Rosjanami się raczej pogardza. Timir Yaziew bardzo się interesował przebiegiem zjazdu Związku Agrariuszy. Po moim powrocie do Berlina polecił mi bym był obecny na zakończeniu zjazdu i zdał mu potem relację z uchwalonych rezolucji. Zjazd odbywał się w cyrku Busza. Olbrzymi gmach był od góry do dołu zapełniony publicznością. Przeważały zielone kapelusze i zielone płaszcze rolników. Korzystając z przerwy przedostałem się nie bez trudu do stołu prezydialnego. Na mój widok baron Wangenheim przetarł oczy. Oberliwer, Pierre Jaslawski, cóż pan tu porabia? Zawołał zdumiony. W paru słowach opowiedziałem mu o swojej misji. Był widocznie rad, że jego praktykant dostał się do korpusu dyplomatycznego. Z miejsca przedstawił mnie wiceprezesowi Związku Agrariuszy, hrabiemu Holsteinowi i sekretarzowi generalnemu, profesorowi Rulandowi znanemu ekonomiście i specjaliście od zagadnień agrarnych. Ruhland był jednocześnie redaktorem naczelnym gazety Deutsche Tageszeitung, będącej oficjalnym organem Bund der Landwirte. Wszyscy ci panowie dradzali mi, bym zapoznał się z pracami niemieckich kółek rolniczych. Pomysł ten wydał się mi, jak i Timir Jazewowi, bardzo słuszny. I tak, któregoś dnia znalazłem się w leżącym nad jeziorem miasteczku Reinsztajn. On dziś rezydencji Fryderyka Wielkiego w Marchi Brandenburskiej. Wybrałem tę właśnie miejscowość, by wziąć udział... W walnym zebraniu miejscowego kółka rolniczego, zaintrygowany nazwą tej niegdyś słowiańskiej osady, położonej wśród borów sosnowych i piasków brandenburskich, które w niczym nie przypominają malowniczych brzegów Renu. Sala miejscowej kooperatywy rolniczej była szczelnie wypełniona. Gęsty dym cygar i papierosów unosił się w powietrzu. Wysłuchałem sprawozdania zarządu uchwalenia preliminarza budżetowego oraz odczytu o nawozach zielonych wygłoszonego przez instruktora rolniczego. Na końcu asystowałem przy dość możliwych wyborach władz. Przebieg dyskusji był rzeczowy i świadczył o wysokim wyrobieniu członków kółka składającego się w większości zamożnych chłopów brandenburskich. Takiego zebrania nie mogłem sobie wyobrazić na wsi rosyjskiej. Różnica poziomu między niemieckim Bauerem a rosyjskim muzykiem była niewyobrażalna. Tutaj nie było rabstwa, uniżoności lub agresywnych napadów. Tutaj był rolniczy profesjonalizm i czuło się rzetelne podejście do pracy. Z rozmów wywnioskowałem że przeciętna wielkość gospodarstw chłopskich w tych okolicach waha się od 50 do 120 hektarów co odpowiadało mniej więcej własności folwarcznej w Rosji. Spytałem jednego z baerów o drobne gospodarstwa, wzruszył pogardliwie ramionami. A tak, tak, niestety mamy ich aż za wiele. To nie są rolnicy, to są proletariusze na naszych glebach brandenburskich Drobne gospodarstwa to marnowanie ziemi, zaczął wyjaśniać. Sam pan, będąc rolnikiem, najlepiej osądzi, czy może być mowa o racjonalnej hodowli lub podozmianie na obszarze kilku hektarów. Wszelkie próby stworzenia jakichś drobnych, wzorowych gospodarstw na terenie naszej prowincji zawiodły. To nie jest Nadrenia ani Holandia, gdzie można hodować winorośla, Lub tulipany. To są Prusy. Ani nasz klimat, ani nasza gleba nie nadają się do tego typu eksperymentów. My nie zamykamy naszych drzwi drobnym rolnikom, dodał po chwili sięgając po papierosa. Niech uczą się od nas, niech z nami współpracują, ale niech nie uprawiają wrogiej nam polityki. Niestety w wielu wypadkach stajemy bezradni. Taki właściciel parceli zwraca się poradę, jak ma podnieść gospodarkę na swoich czterech hektarach. Cóż można poradzić nieuleczalnie choremu? Chyba mu życzyć rychłej śmierci. Żadna siła ani mądrość nie uzdrowi karłowatego gospodarstwa. Zaciągnął się dymem. Taki pan, gdy otrzyma i zabuduje parcele, to przede wszystkim zapuści glebę, Mówiąc językiem rolniczym, zagłodzi ją, a potem zagłodzi swoją krowę i konia i wreszcie zagłodzi siebie i rodzinę i zacznie kraść. Bo co ma robić? Wzruszył pogardliwie ramionami. Nie, nie, mój panie, aby uzdrowić stosunki, trzeba przede wszystkim zlikwidować chore gospodarstwa, gdyż są one rozsadnikiem wszelkich elementów rozkładowych. Tam trafia tak szkodliwa dla Niemiec socjalistyczna agitacja. — A czy nie można ich zatrudnić w większych gospodarstwach? — spytałem. — Panie — rzekł mój rozmówca, machając ręką — taki mało rolny będzie uważał za osobistą zniewagę, gdybym mu u siebie zaproponował pracę. Zresztą my korzystamy z taniego a doskonałego robotnika z Polski. — No a gospodarstwa drobiowe? — spytałem. Bauer wybuchnął śmiechem. — Zna pan to przysłowie? — We arm will werden und weiß nicht wie, dere halten nur an fejderfi. Kto chce zostać biednym, a nie wie jak to zrobić, niech hoduje drób. Niech pan zresztą spróbuje się dogadać z tym młodym panem z opozycji. On jest mało rolny. Od niego dowie się pan ładnych rzeczy. Zaśmiał się dobrodusznie. Skorzystałem z przerwy i podszedłem do młodego człowieka siedzącego w rogu sali. Robił sympatyczne wrażenie. Odpowiadał na moje pytania spokojnie i uprzejmie. Dowiedziałem się, że ma trzy hektary że samego gospodarstwa nie utrzymałby rodziny. Pracuje więc jednocześnie jako robotnik w fabryce, a żona ze starym ojcem dogląda gospodarstwa. Lubię wieś i to jest moja największa przyjemność, a ci panowie, tu wskazał na prezydium, chcieliby mnie pozbawić tego i wyrzucić na bruk miejski. Mówią mi, że nie umiem gospodarzyć. Niech by mi dali tyle ziemi, co oni posiadają. To bym pokazał dopiero, co potrafię. Niech pan nie wierzy wszystkiemu, co oni mówią. Bogaty chłop niemiecki jest jeszcze gorszy od ziemianina. Ziemianin często poradzi nawet pomoże. A taki Grosbauer to traktuje ludzi jak bydło. Jeżeli ktoś pracuje społecznie, to tylko większy właściciel ziemski. On zakłada kółka rolnicze, on często ofiaruje ziemię na cele społeczne.